Minęła 18. Jazzowy klub dwójki. Roch Sieciński, witam ponownie, teraz już w ramach naszego cotygodniowego spotkania. Tym razem jednak proponuję Państwu godzinną dawkę europejskiego jazzu, ale to tylko pierwsza z. Kilku, myślę, takich audycji, bo mamy powód, żeby zrobić krótką serię tematyczną w ramach wtorkowych wydań jazzowej audycji w dwójce. Wszystko za chwilę wytłumaczę, najpierw jednak muzyka. adres i jego Cosmic Trio. Zanim o tym kosmicznym zespole projekcie też kosmicznym i płycie także kosmicznej, to opowiem Państwu co nas czeka w Jazzowym Klubie Dwójki, nie tylko dziś, także w pozostałe wtorki w tym miesiącu. Kwiecień jest szczególny, jak Państwo wiedzą, 30 przypada Międzynarodowy Dzień Jazzu, ale czemu nie świętować dłużej niż tylko przez jeden dzień. W Stanach Zjednoczonych na przykład to nie dzień, jak proklamowało UNESCO, a cały miesiąc, cały kwiecień wypełniony jest koncertami, spotkaniami, specjalnymi akcjami. My w najbliższe wtorki z Skupimy się na jazzie europejskim. Polskie Radio jako członek Europejskiej Unii Nadawców wymienia się informacjami o artystach, również tych artystach jazzowych. W kwietniu dziennikarze muzyczni z całej Europy przedstawili swoje rekomendacje właśnie w związku z jazzowym świętem. I tak, z każdego kraju członkowskiego dostaliśmy nagrania muzyków, na których, zdaniem lokalnych dziennikarzy, warto zwrócić uwagę. W takim razie nie zawaham się użyć tych nagrań i przekazać państwu tych rekomendacji. Pierwsza z nich to polecenie, sugestia od Klary Sanchez z hiszpańskiego Radia Publicznego, czyli z Radio Nacional de España. Czemu od tej rekomendacji zaczynamy? Bo pojawia się tu polski wątek. Andres Cole, grający na Mar Imbie. Przed chwilą Ramon Lopez grający na bębnach, także na tabli, a te skrzypce, które przed chwilą Państwo słyszeli, obsługuje Mateusz Smoczyński. Jak czytamy w opisie, Andres Coll wraz z Mateuszem Smoczyńskim i Ramonem Lopezem prezentuje swoje unoszące się ponadziemskie brzmienie określane jako The Avant, avant Groove. To album Ride to Heaven i te wszystkie nawiązania do kosmosu, nieba czy ponadziemskości są jak najbardziej na miejscu, bo nie wiem czy państwo wiedzieli, ja o tym nie wiedziałem, dowiedziałem się o tym dziś. Ten album poleciał wraz z misją Artemis II dookoła Księżyca właśnie NASA wytypowało pewne obiekty, przedmioty, pewne dane, pewne nagrania także, które znalazły się na tej pierwszej od dziesięcioleci załogowej misji księżycowej. No i ten polski wkład to właśnie skrzypce Mateusza Smoczyńskiego na, na tym nagraniu w ramach Cosmic Trio. Nazwa zespołu, nazwa albumu jak najbardziej no nie dość, że znalazła się na pokładzie tego statku kosmicznego, to jeszcze wpisuje się w całą tę kosmiczną opowieść. A jeśli zajrzą Państwo do mediów społecznościowych Mateusza Smoczyńskiego, to mogą tam Państwo znaleźć taki oficjalny bilet wydany przez NASA właśnie na tę nieziemską podróż. Mamy tu też informacje o przebytym dystansie, czyli ponad... No 260 tysięcy mil. Polecam Państwu, bo to może trochę ciekawostka. Jeżeli zachęci Państwa do przesłuchania całego albumu, to znaczy, że ciekawostka jak najbardziej działająca. Ride to Heaven, czyli tytułowy utwór za nami. Posłuchajmy jeszcze jednego The Dogs. Hiszpańska rekomendacja z mocnym polskim wkładem w ramach Święta Jazzu no i y, bardzo świeża muzyka, jeszcze ciepła premiera kwietniowa, czyli bardzo blisko startu misji Artemis II. A my pędzimy dalej. Z Hiszpanii przenosimy się y, do Islandii, y, która też może nam się kojarzyć z nieziemskimi widokami, to za sprawą zorzy polarnej, ale my oczywiście y, bardziej audialnie skupiamy się na konkretnych regionach. No i tutaj wybór moim zdaniem bardzo Nietypowy, nie kojarzący się tak na pierwszy rzut ucha z głównym nurtem muzyki jazzowej, to na pewno. Z Islandią, myślę, że również. Ale w związku z tym wykonałem parę telefonów do dziennikarzy, którzy polecali te nagrania z różnych stron Europy, żeby wytłumaczyli się sami albo zaprosili Państwa do wysłuchania tych rekomendacji. Przecież to ich odpowiedzialność. Pozdrowienia dla wszystkich. Tu Piotr Gretorszon z Islandzkiego Radia, z programu pierwszego. Mam przyjemność podzielić się muzyką gitarzysty Asgeira Asgerishona z jego albumu Crossing Borders jazzowego albumu roku na Icelandic Music Awards. Asgeir od lat współpracuje z różnymi muzykami z całego świata. Zaczynał od islandzkiej muzyki ludowej, którą postanowił zabrać w podróż po świecie, czego efektem był potrójny album. A tym razem wyruszył w ekscytującą podróż ze swoją własną muzyką, wraz ze starymi i nowymi muzycznymi przyjaciółmi. Nadal pozostaje twórcą muzycznych mostów między narodami. To bey Heise gitarzysta z Islandii, w tym wypadku połączył siły z irańskimi muzykami. Ale pięknie się to wszystko złożyło. I zanim drugi utwór, to myślę sobie, że dziennikarze europejskich rozgłośni mogą być ciekawi, mogą zachodzić w głowy, jak, jakie jest przyjęcie muzyki artystów przez nich rekomendowanych w innych krajach, choćby w Polsce. Tak jak pewnie i my jesteśmy ciekawi, jak wygląda odbiór polskich artystów za granicą. Jeszcze dziś zdradzę kto został zarekomendowany z imienia z ramienia Polskiego Radia. A w związku z tym, o czym powiedziałem, jestem otwarty na Państwa opinie. Te pozytywne przekażę z przyjemnością, ten negatywne z obowiązku. roch.sieciński małpa polskieradio.pl Wracamy do islandzkiej propozycji. jazzowego klubu Dwójki. Jest 18.27, a za nami nietypowe muzyczne połączenia, jak na świętowanie Międzynarodowego Dnia Jazzu. No chyba, że skupimy się na słowie międzynarodowy. To tutaj jak najbardziej celny strzał. Przygotowując się do tego święta, sprawdzamy, co słychać w innych krajach Europy. A właściwie sprawdzamy, co polecają dziennikarze, którzy pracują w publicznych rozgłośniach europejskich. Wracamy do krajów z kontynentu, no i z Islandii jest wszędzie daleko, ale ten transfer będzie bardzo poważny, bo przelatujemy niemal nad całą Europą, a ja oddaję Państwa w ręce kolejnej muzycznej przewodniczki. Dobry dzień, a jazzu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Polskiego Radia, a w szczególności miłośnikom jazzu. Nazywam się Iwana Nejmarewicz, jestem redaktorką muzyczną trzeciego programu Radia Belgrad i z wielką przyjemnością przedstawiam słuchaczom w Polsce kwartet Iwana Radiwojewicza. Ten młody trębacz z Belgradu od lat z powodzeniem występuje na scenie krajowej i międzynarodowej, a jedna z naszych pierwszych współprac miała miejsce w 2020. W 2021 roku, kiedy Radio Belgrad zgłosiło ten kwartet do konkursu Euro Radio Jazz Competition. Zespół dotarł do finału, co zaowocowało występem na renomowanym festiwalu Jazz in Marciac. W ubiegłym roku zaprosiliśmy ten zespół do występu w naszym cyklu koncertowym Jazz w Szóstce, który odbywa się w największym studiu Radia Belgrad, legendarnym studiu 6. Z tej okazji kwartet Iwana Radiwojewicza wystąpił w składzie Andrzeja Chrysticz, (fortepian), Boris Szajnowicz, kontrabas oraz Bogdan Dziurzewicz, perkusja. Zespół zaprezentował swoją wizję współczesnego jazzu, która w równym stopniu czerpie z amerykańskiego i skandynawskiego podejścia do kompozycji i improwizacji, łącząc wysokie umiejętności techniczne ze znakomitą energią. Miłego słuchania. Kompetencją i energią. Używaj you <small>